Dziękuję Bogu, ja cieszę się, że mamy dobrego Ojca, że nas kocha i że dał nam Jezusa Chrystusa, Syna. On umarł za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie wieczne. Ale na tym nie skończył. Ja wiem, że Bóg jest z nami i czuwa nad nami każdego dnia. I dzisiaj mam słowo, które ma być dla mnie, i dla was i ma być ostrzeżeniem i przestrogą. Najpierw przeczytam, później powiem, jakie dostałam zrozumienie. Jest to słowo z Ezechiela, 22 rozdział, 18 werset. Synu Człowieczy, żużlem stał się dla mnie dom izraelski. Wszyscy oni to tylko brąz i cyna, żelazo i ołów, tyglu, a stanie się z żużłem. Kochani, chodzi o nasze serca. Chodzi o moje serce, o wasze serca, bo kolejne słowo, które przyszło do mnie było takie, jak możesz mówić, że mnie miłujesz, skoro nie nawidzisz swojego brata, siostrę, którą widzisz. Skoro w sercu swoim nosisz urazę i nieprzebaczenie, i widziałam też kryształ. To było naczynie, piękne. Ono było piękne, zachwycające. Miało piękne wzory. Ale w pewnym momencie pojawiła się ta rysa na nim. Na samej górze. I ta rysa się pogłębiała, aż to naczynie się rozprysło. Było już bezużyteczne. Oby nie było tak z nami. Amen.